swaj Audioblog nowych technologii. Na program zaprasza Creative. Realny dźwięk w wirtualnym świecie. W ostatnich latach coraz większą popularność zyskują przenośne odtwarzacze audio wideo Wszystko zaczęło się od urządzenia, w którym wykorzystano dysk twardy, taki sam jak w notebookach. Creative Jukebox był pierwszym odtwarzaczem dyskowym. Ewa Sitarek, Creative Labs. wprowadzony w 1999 roku. Firma Creative wprowadziła nawet specjalny, obecnie opatentowany system zarządzania plikami na odtwarzaczach, które mają dysk twardy, czyli bardzo dużą pojemność opisu ich tworzenia playlisty. Creative Jukebox. Był nawet nieco mniejszy od Discmanów i miał dysk 6 gigowy, czyli wcale nie taki mały, takie odtwarzacze w dalszym ciągu są na rynku. Łukasz Pilarczyk, Creative. Jukebox wyprzedził wtedy swoje czasy, ponieważ do dzisiaj nie ma odtwarzaczy na rynku z tak ogromnymi możliwościami, jakie miał Jukebox. Miał wbudowany procesor dźwięku z technologią Eax, która pozwalała uzyskiwać przestrzenne brzmienie, efekty środowiskowe. Miał wyjścia na głośniki przednie, tylne wejścia, wyjścia liniowe, analogowe, jak i cyfrowe. Odtwarzacze dyskowe były droższe, dlatego łatwiej było te nowe technologie, nowinki, dodatkowe funkcje zaaplikować właśnie tam. I to w tych dyskowych odtwarzaczach ten szybki rozwój, te dodatkowe funkcje pojawiały się szybciej, i pojawiały się najpierw. No, zaczęło się od dysku 6-gigowego i monochromatycznego ekranu, później pojawiały się funkcje właśnie jak dyktafon, jak radio, no i systematycznie rosła pojemność dysku twardego i jednocześnie zmniejszała się wielkość i masa odtwarzacza przykładem takiego odtwarzacza jest Zen Vision M. 30 GB są modele Zenów z dyskami 60 GB. Jest to też cała masa takich drobniejszych funkcji, które w praktyce jednak są bardzo pożyteczne. Wyjście wideo, dzięki któremu przewodem wideo możemy podłączyć odtwarzacz do telewizora i tam w bardzo przyzwoitej jakości również na dużym ekranie oglądać filmy. Możemy prezentować z takiego odtwarzacza również biznesowe prezentacje, pokazy zdjęć i to z podkładem muzycznym. Ważne jest też, żeby Odtwarzacz był w stanie odtwarzać popularne DivX, X xVidy czy pliki WMV w pełnej rozdzielczości, w jakiej one są, bo właśnie przy odtwarzaniu później na dużym ekranie zachowujemy oryginalną jakość. Do tego dochodzi jeszcze kalendarz, lista kontaktów, również możliwość wykorzystywania odtwarzacza jako przenośny dysk. Był to XFI Audio Blog. Creative. Technologie wyprzedzające czas.